By dzieci Wszędzie Może z Drobne resztki jedzenia Trochę kropli różowych Znowu mi wypadło na hołnik betona Drobne resztki jedzenia Trochę kropli różowych Znowu mi wypadło na pełnik betonowy Przez ulicę Przechodzę Kupi Najpierw siada nie jest mi dobrze Wtem Pas bardzo upada Drobne reszty jedzenia Trochę kropli różowy Znowu mi wypadło na pomnik betonowy Drobne reszty jedzenia Trochę na betonowy wypadło na, Trochę wypadło na Trochę Cześć, tu Janek Słuchać audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. To cotygodniowa dawka informacji i refleksji o książkach, czasopismach, komiksach i w ogóle o tym, co wychodzi drukiem. Czasem też o innych zwyczajach kulturowych i różnych sprawach dotyczących naszego rzędu naczelnych. Wystartowaliśmy z utworem Różowe Krople z lat heroicznych pierwszych grupy 19 Wiosen, to dla mnie szczególny utwór i szczególny zespół, jeden z ulubionych, moim zdaniem najlepszych zespołów, które kiedykolwiek na tej naszej jałowej ziemi, jeśli chodzi o rolla, powstały. No równorzędny co najmniej z kryzysem czy siekierą. Jeszcze do niego wrócimy i posłuchamy więcej na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że audycja jest gadaną odnogą Imperium Medialnego Tłusty Dróg. Znajdziecie nas w serwisie Substack, na Facebooku, Instagramie i w Spółdzielni Ogniwo przy ulicy Smolki 11a w Podwórzu, w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Tam jest nasza specjalna tłusta półka. Spokojnie, ona nie jest tłusta od lepkich paluchów, smarów, frytury czy innego syfu. Jest tłusta od treści i bardzo ciężka od ksiąg, które na niej spoczywają. W ogóle Spółdzielnia Ogniwo to dla nas taka trochę stacja matka, bo to księgarnia, miejsce spotkań autorskich, paneli, wystaw i warsztatów. Teraz to wszystko odbywa się online z wiadomych względów. No więc tam w Ogniwie jest nasza patronacka półeczka, leżą na niej te tytuły, które w ostatnich tygodniach zdobyły u nas najwyższe noty, no i można je tam sobie przejrzeć, porozmawiać z bardzo kompetentnym personelem na ten temat, zobaczyć co za książki na własne oczy, czym się najbardziej zachwycaliśmy. Zwykle omawiam w czasie naszych spotkań jeden albo kilka tytułów książkowych. Tym razem będzie więcej piosenek i więcej krótkich newsów, więc nie przedłużając puszczę kolejny zespół, który w moim życiu pełni jakąś taką szczególnie ważną rolę, w ogóle to staram się, kiedy cokolwiek piszę, robię albo mówię, jak najmniej mówić o sobie, ale tym razem postanowiłem skorzystać z bandyckiego prawa prowadzącego i się trochę powywnętrzać, więc no, skoro mam mikrofon i dostęp do plików z muzyką, no to puszczę świetny holenderski zespół, The Roses, pięknej, choć męczącej piosence, męczącej ducha bedtime. Dye. Right It's fast, each time you're near the back of time. You should say goodbye to me. I've had my time. I you'd walk right out of the door. I'm back on time. I'm W przyszłym tygodniu komentowałem bardzo wartościową, ciekawą powieść Ishaya Sarida, Potwór Pamięci, wydaną nakładem Kolegium Europy Wschodniej i puszczałem roka i różne około-jazzowe zespoły z Izraela. Wczoraj, w środę, na tłustym druku ukazała się recenzja książki Potwór Pamięci, pióra Alicji Beryt i Janny Gulińskiej, które tam zawarły szereg ciekawych spostrzeżeń, ja mam trochę inny y, pogląd na tę powieść. Kto ciekawy, to niech sięgnie do następnego wydania Nowej Europy Wschodniej. Natomiast y, muszę stwierdzić, że taka tematyczność, czy jakaś częściowa tematyczność bardzo mi przypasowała. Postanowiłem dobierać piosenki i tytuły w takie poręczne pakiety, zamiast skakać z kwiatu na kwiat. Albo stosować różne klucze. Tak jak dziś, kiedy nie ma wiodącego tematu, bo dziś puszczę więcej piosenek niż zazwyczaj oraz garść złych i dobrych wiadomości, ale warto użyć jakiejś choćby symbolicznej klamry. Otóż będzie nią dziś przednówek. Przednówek to takie słowo, które bardzo mi utkwiło w pamięci i często używałem go jako zamiennika przedwiośnia. A tutaj się okazuje, że o ile przedwiośnie jest pojęciem z kategorii meteorologii i dotyczy pory w klimacie umiarkowanym, o tyle przednówek ma większy związek z rolnictwem, z smutnymi kolejami losów naszych pradziadów, bo to był czas pomiędzy w zasadzie zimą i końcem zapasów, a zazieleniem się łąk. Dla uboższych chłopów, a u nas w Polsce większość chłopów no, należała do tej biedniejszej warstwy, to był czas głodu, wyrzeczeń, wiązania końca z końcem i zajadania takich przysmaków jak pesz albo to, co się udało żywcem wygrzebać, kora. Trochę się podśmiewam, a to w sumie smutny temat gechenna mm, naszych pradziadów właśnie i prababć, a też jedno ze źródeł naszych obecnych współczesnych problemów długo by gadać. Wracając jeszcze do poprzedniego utworu, który puściłem przed chwilą, The Rosers, to taki zespół, który gra niesamowicie energiał, bo nie istnieją od lat, zrobili małe zamieszanie na holenderskiej scenie muzycznej, łącząc takie elementy, trochę pankowe, trochę power popu, trochę nawet nowej fali i trochę też takiego mocowskiego ducha, a następnie założyli część składu, założyła zespół Defod, taki już nowofalowy, ale niezbyt udany. Natomiast dla mnie, jak przypadkowo odkryłem to dzięki niejakiemu cytrynie, bo taśma The Rosers znalazła się wśród tych materiałów, które u niego zamówiłem, no to byłem zachwycony. Akurat zacząłem słuchać tego zespołu, jak miałem właśnie bedtime nie najlepszy moment w życiu jakieś młodzieńcze Norwidy, różne Wertery zawody miłosne i w ogóle zawody światem i ten zespół jakoś mnie wyciągnął z doła i zawsze uważałem, że to taki rodzaj magicznej mikstury dźwięku i słów, które podnoszą na duchu tymczasem oni śpiewają zwykle o sprawach damsko-męskich i to tak dosyć frywolnie, bez większego emo No, ale ten czas jest zły, akurat dla mnie emocjonalnie jest bardzo dobry Natomiast pod różnymi innymi względami jest zły, więc żeby już nie gadać między kawałkami podczas spotkania, kiedy zapowiedziałem więcej muzyki, trochę się teraz podobujemy za pomocą Shadowplay i Joy Division, których przedstawiać nie trzeba i o których nie muszę nic gadać. Teraz czas zupełnie poważnie wspomnieć o dwóch ważnych dla kultury polskiej osobach, choć pochodzących z zupełnie innych rejestrów naszej polskiej kultury. 21 marca zmarł Adam Zagajewski, wybitny poeta związany przez pewien czas z nurtem nowej fali, czyli z tym nurtem w polskiej powojennej literaturze, który powinien być naszym sercom szczególnie drogi, bo to była grupa poetów, która zmagała się z rzeczywistością, która szukała inspiracji, tematów i form w otaczającym świecie uciekała od różnych eskapistycznych, takich wyrafinowanych, czy też pseudo-wyrafinowanych tendencji, wedle których rzeczywistość była niegodna opisywania. Oni zajmowali się właśnie tym, co dookoła, co w gazecie, co na ulicy. Adam Zagajewski był też eseistą, tłumaczem, prozaikiem, a poza wszystkim bardzo odważnym człowiekiem i to w czasach, kiedy odwaga była droższa niż dzisiaj, to znaczy w był sygnatariuszem listu 59. Był jednym z tych artystów, którzy stawali po stronie ludzi pracy w Perelu i walczyli z reżimem perelowskim, autorytarnym. Co tutaj kryć? Nie czuję się kompetentny, by ładnie przeczytać którykolwiek z wierszy Adama Zagajewskiego, ale możemy posłuchać przez kilka minut utworu nagranego przez grupę muzyków pod wodzą Włodka Pawlika do słów Adama Zagajewskiego Mów spokojniej. Jesteś starszy niż ten, którym byłeś tak długo, jesteś starszy od samego siebie i wciąż jeszcze nie wiesz czym są nieobecność, poezja i złoto. Zalała brunatna woda Krótka burza wstrząsnęła tym sennym miastem Setki fotografów Utrwalają fleszem sekundy paniki Wiesz, czym jest żałoba Rozpacz tak gwałtowna Że rani rytm serca i przyszłość Płakałeś wśród obcych gdzie się wciąż obracał zwinny pieniądz. Widziałeś Wenecję i Sienne na płótnach na ulicy, Smutne młodziutkie Madonny, Które chciały być zwykłymi dziewczynami i tańczyć w karnawale. Widziałeś też małe miasta wcale niepiękne Starych ludzi znudzonych cierpieniem i czasem W średniowiecznych ikonach błyszczały oczy bladych świętych Płonące oczy dzikich zwierząt Brałeś w palce kamyki na plaży La Gale. Zdarzyło się, że miałeś dla nich czułość tak wielką, dla nich i dla tych, którzy byli tam z Tobą i dla morza, które jest co prawda potężne, ale bardzo samotne. Grać na zwłoka I rozmawiać długo z wysłannikami Suchych krajów i spierzchniętych ust Musisz czekać Mów spokojnie Nie jesteś już młody Musisz czekać, pisać listy, czytać książki o pięciuset stronnicach. Mów spokojniej, nie rezygnuj z poezji. Mów spokojniej, nie rezygnuj z poezji. Teraz od eleganckiej frazy poetyckiej i delikatnego, ilustrującego ją jazzu przechodzimy do mówienia wprost jeszcze bardziej niż u poetów to bywa z pokolenia Adama Zagajewskiego i do dźwięków ostrych, bojowych i wściekłych. Śmierć zbiera tragiczne żniwo i taką mamy rozpiętość osób, które są dla nas ważne. Dzień przed Adamem Zagajewskim, 20 marca, odszedł Wojciech Krawczyk, zwany Wojtim czy Wojtasem, legenda łódzkiego undergroundu, wokalista Homo Militi, i DJ zajmujący się techno żegnały go dwie sceny. Mnóstwo osób w różnych mediach, od dużych gazet po społecznościówki, gdzie dziennikarze, ale też po prostu ludzie, którzy się z nim zetknęli, pisali o tym. Jak wiele dla nich zrobił, za pomocą przede wszystkim przekazu Homomiliti, która była ostrym politycznym zespołem, dotykającym tematów, które na scenie hardcore punk są znane, takie jak przemoc, w tym policyjna, jak opresja państwowa, ekologia, ale też homofobia. W czasach, kiedy ten zespół działał, to znaczy 1991-2000, to nie były tematy grane w mediach, jeśli się pojawiały w gazetach, no to trochę na zasadzie sensacji, trochę na zasadzie ciekawostki, czasem pojawiał się bardziej sensowny tekst, ale to z rzadka. Ja nigdy nie byłem krastowcem, ale tak się składa, że utwór Ziemia był jednym z takich pierwszych hardcore punkowych kawałków, które usłyszałem na składance z nagraniami z wytwórni Nikt Nic Nie Wie, dołączonej do czasopisma wtedy się ukazującego miesięcznika, bodajże XL. No i to był jeden z pierwszych numerów pochodzących naprawdę z tego undergroundowego, mocno politycznego nurtu Pangroka, który dla wielu z nas był tak ważny i otwierał nam oczy, był taką alternatywą, kiedy szkoła i media serwowały durny przekaz. Posłuchamy teraz innego utworu Homo militi – milczenie równa się śmierć. sobie po latach ze strzępków pamięci z różnych nagrań, z kaset, ale też z lektur. Te wątki, które miały dla mnie jakieś znaczenie, które pokazywały mi świat i to, że istnieją różne inne postawy niż taka bezwolna, niewolnicza akceptacja i że w życiu można patrzeć z własnej perspektywy, budować swój własny światopogląd, a nie być tylko tępym konsumentem i wyrobnikiem półniewolnikiem w zasadzie rządów, przedsiębiorstw, instytucji, to nachodzi mnie smutna refleksja, że to wszystko, co po latach sobie przypominamy, kiedy ktoś odejdzie, okazuje się często tak bardzo aktualne, że wiersz, czy piosenka mogłyby powstać nie 10 lat temu, albo nie 20 lat temu, ale przedwczoraj. W ogóle mam dużo takich nieprzyjemnych doświadczeń związanych z ostatnim czasem, to są doświadczenia związane przede wszystkim z bezpieczeństwem. I myślę, że nie jestem w tym sam, że większość z nas, jak tutaj siedzimy przed różnymi elektronicznymi gadżetami i słuchamy, ma takie niewesołe myśli. No bo... COVID ma górki i dołki, teraz jesteśmy w czasie po prostu śmiertelnej i chorobliwej hossy. Coraz więcej znajomych skarży się, że właśnie dostali, dostali cios od tego wirusa. Coraz więcej śmierci, coraz bardziej alarmujące. Komentarze z, od lekarzy zajmujących się niesieniem pomocy, coraz więcej szpitalnych łóżek jest zajętych, itd. No ja pracuję w bibliotece, gdzie do moich obowiązków należy też dbanie o bezpieczeństwo naszych czytelniczek, czytelników, pilnowanie tego, żeby przestrzegali zasad BHP, które u nas obowiązują, bezpieczeństwa epidemicznego. Stąd mój apel. COVID to nie są żarty naprawdę i choć sądzę, że nie ma wśród nas antymaseczkowców i sądzę, że teraz się znów pochowają pod jakieś kamienie, spod których wypełzli ze swoimi oryginalnymi pomysłami, kiedy naga rzeczywistość krzyczy dookoła, to apeluję, bądźcie ostrożni, kiedy wchodzicie do jakichś instytucji, nie tylko bibliotek, no bo wszystkie inne instytucje poza bibliotekami są teraz nieczynne, może i na nas przyjdzie czas, że nas na jakąś chwilę zamknął. Ja nie mogę tego z odpowiedzialnością powiedzieć, bo ciągle żyjemy w takim czasie komunikatów, które przychodzą z dnia na dzień, czasem z godziny na godzinę ze strony władz. Sytuacja jest dynamiczna. Gdziekolwiek wchodzicie, do sklepu, do tramwaju, do biblioteki, do przychodni, to stosujcie te zasady, dezynfekujcie dłonie, chociaż te płyny są dosyć obrzydliwe w zapachu i kiedy jest jeszcze zimno, nieprzyjemne w dotyku i noście maski, no bo lepiej się powygłupiać nadmiernie i być, dmuchać na zimne, być do przesady przezornym niż, czy przezorną, niż chojraczyć i na przykład oberwać lub kogoś bliskiego takim wirusem poczęstować. No bo oberwać tym wirusem to nic przyjemnego z tego, co wiem z relacji znajomych. Mi się jeszcze szczęśliwie udało tego uniknąć. Mam nadzieję, że do, dotrwam Ale do Ale w tym całym czasie przedwiośnia, przednówku, który odbija nam się jakąś zakodowaną w genach przez stulecia różnych cierpień i życia na krawędzi egzystencji naszych przodków, odbija się jakimś dziwnym genem czy, czy, czy jakąś taką pamięcią gdzieś tam zakodowaną w strukturze doświadczenia tak wielu pokoleń. W czasie, który postu, no, który dla katolików i w ogóle osób wierzących jest też okazją do refleksji, kiedy śmierć zbiera tragiczne żniwo wśród tak wielu z nas, w tym osób, które coś nam dały, coś ważnego, jakąś okazję do przemyśleń, są też informacje dobre. Po pierwsze... Nastąpiła reaktywacja gazety magnetofonowej. To jest news, który mnie bardzo cieszy. Mam już w rękach pierwszy numer, który jest takim podsumowaniem tego, co działo się w zeszłym roku. Rozszerzono formułę, to już nie tylko pismo o polskiej muzyce, ale też o światowej. Zmieniono szatę graficzną, która jest fajna, bo trochę nawiązuje do brumu, jeśli ktoś z Was jest dziadersem albo czy też milenialsem może, czy Kimś pomiędzy, jak ja, bo się zbliżam do wieku dziaderskiego, to pamięta ten zasłużony miesięcznik z lat 90., który jak na tamte lata miał absolutnie fantastyczną oprawę graficzną, bardzo innowacyjną, choć trochę tak ściągniętą z fanzinów. No jeśli nie, no to sięgnijcie teraz po gazetę magnetofonową i zobaczcie, to już teraz pismo kulturalne, nie tylko muzyczne, więc warto się zapoznać. Druga ważna y, rzecz i ciekawa, to premiera. I proszę Państwa, nie byle kogo, bo sam Stephen King znów wrócił z kolejną książką, żeby nas trochę nastraszyć, jakbyśmy nie mieli już dość emocji. Wyszła powieść później. Tym razem znów nie tyle czysty horror, co połączenie konwencji horroru z kryminałem. Nie znam nikogo, kto by nie lubił Kinga, czy nie lubiła, a wręcz wśród braci biblioteczne to koleżanki z pracy stanowią takie najbardziej oddane grono fanek i czytelniczek tego autora. Na pewno się rzucimy na recenzję tej książki i jeszcze nie wiem, kto z nas się tym zajmie w ramach naszego kolektywu, bo będziemy ją sobie wyrywać z rąk. Mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że w redakcji wiele osób sobie ostrzy na nią pióra i poprawia dioptrię, żeby dać się porwać temu niezwykle sprawnemu rzemieślnikowi, ale też pisarzowi o wielkiej przenikliwości, bo popatrzcie, no, kultura popularna, powieść konwencjonalna, a zawsze tak elegancko, dobrze skrojona, zawsze bardzo przenikliwa psychologicznie, więc jest to coś więcej niż tylko rzemiosło, nie wiem i nie umiem nawet znaleźć dobrych porównań. No Jeszcze nie czytaliśmy, gdzie niegi już są recenzje, zabierzemy się za nią niebawem. Ja już nawet wiem, jakiej muzyki będę słuchał w czasie tej lektury, no bo zdarza mi się słuchać przy czytaniu, zwłaszcza jak mam do czynienia z literaturą bardziej takiego rozrywkowego sortu, która nie wymaga tak potężnego skupienia, no to puszczam sobie różne rzeczy, Wiadomo, że nie hardcore punk, bo bym nie wysiedział w miejscu i nie dał rady się skoncentrować, ale wtedy jakiś jazz, no bo jestem prawie jedersem, albo coś bardziej psychodelicznego. Ale do Kinga puszczę sobie Dead Meadows z Waszyngtonu, grupę, która właśnie jest gdzieś pomiędzy rokiem psychodelicznym a stonerem. I żeby przetestować jak to będzie się ze sobą komponować, jak to będzie do siebie pasować. Puszczę teraz ich numer White Worm. Kto z Was ma już później w papierze albo na czytniku, to może sobie zrobić eksperyment i zobaczyć, czy te dwie rzeczy do siebie pasują, czy się gryzą. A cała reszta po prostu musi się wczuć, bo trzeba się przygotować teraz na 8 minut 11 sekund ciężkiej psychodelicznej jazdy. ten tydzień kolejny mówię, kończy się, bo czwartek jest zwany w kręgach pracowników budżetówki Małym Piątkiem. Wiem, że w Korpach na przykład w różnych korporacjach mówi się środa minie, tydzień zginie, ale ja mam doświadczenia z pracy w budżetówce przede wszystkim przez całe życie zawodowe no i u nas właśnie czwartek jest Małym Piątkiem no jeśli ktoś jest bardzo leniwy i tak się dobrze ustawił, że ma mało do roboty, to wtedy środa jest nowigilią małego piątku. Wiele wskazuje na to, że najbliższe tygodnie będą znowu wypełnione takim dziwnym czasem nie czasem, w którym godziny przelewają się przez palce na jedne sprawy brakuje nam czasu, a na inne mamy go aż nadto i nie wiadomo co wtedy robić czytać przede wszystkim i jeśli ten straszny moment w dziejach ludzkości, na który mieliśmy nie fart trafić ma trwać nadal choć pod wieloma względami epoka w której żyjemy to najszczęśliwsze czasy dla największej statystycznie grupy ludzi na całym świecie, no w tych bogatszych państwach no i na dodatek wiemy, co można powiedzieć o statystyce jak ona się ma do rzeczywistości. No ale do rzeczy, jeśli mamy coś w tym dziwnym czasie, kiedy część z nas pracuje zdalnie, kiedy część z nas pracuje zajmując się rzeczami w zakładzie pracy na miejscu, bardzo dziwnymi, które jakoś wychodzą poza naszą codzienną rutynę jeszcze znaną przed marcem 2020 roku, no to mamy czas na czytanie. Na czytanie takich rzeczy, które jakoś nam zalegały do tej pory. I to bardzo serdecznie polecam. Pewnie będziemy się musieli obyć bez kin, teatrów i muzeów. Miejmy nadzieję, że biblioteki w tej czy w innej formie będą czynne. No ale książek jest mnóstwo. Księgarni, mam nadzieję, nikt nie zamknie tym razem nawet jakby trafił nas twardy lockdown. Ja robię sobie taką przebieżkę przez właśnie stosik hańby i wyławiam książki, których do tej pory mi, które mi gdzieś unikały i na pewno w tłustym druku i tutaj na falach radia Pirat się do tego odniosę. na no skoro już konsekwentnie smuciłem i wpadałem w ton kaznodziejski, to na sam koniec, oprócz tego, że życzę Wam wszystkim zdrowia i jak najlepszego samopoczucia, to jeszcze dosmucę Was utworem 19 Wiosen, bardzo eksperymentalnym, nawet jak na ten awangardowy, pankowo awangardowy zespół mianowicie z najlepszej płyty weteranów z Łodzi, klasyków już rodzimego panka to znaczy pożegnanie ze światem, wydanej w 2011 roku utwór Saratow który jest rodzajem takiego mikrosłuchowiska wplecionego w tę płytę. Skoro mamy dużo czasu na siedzenie w domu albo myślenie, czytanie i zastanawianie się nad tym, nad czym ten świat stoi, no to posłuchajmy Marcina Pryta, jednego z bardziej inteligentnych ludzi, jakich miałem okazję w życiu spotkać i zdecydowanie jednego z najinteligentniejszych wokalistów, i autorów tekstów rockowych, też poetę, aktywistę, członka, lidera kilku różnych grup, Saratow spłyty płyty Pożegnanie ze światem. coraz mniej czasu najbliższe większe miasto na mapie to Saratow. nie słychać warkotu śmigłowców przez radio też żadnych odgłosów prócz jednostajnego szumu podaje współrzędne od kilku minut przylecieli pojawili się nagle z kierunków stół przebrali z kombinezonów wartów ze zmęczoną twarzą nie publikowali foto tylko z uśmiechem jaki widać na twarzy przyjaciela z miejsca gdzie spadł pierwszy człowiek w kosmosie z kosmosu wołam do wszystkich na świecie osób nie dopuszczajcie do rozprzestrzenia się wirusów Apeluję, niech podlejsza natura nie dochodzi do głosu Zakończcie wzajemną wymianę ciosów Nic wam nie przyjdzie z budowy silosów Rakiety trafią precyzyjnie w każdy punkt Jeśli moje słowa nie mają dla was jakiegokolwiek znaczenia To choć przez wzgląd na wspomnienie Gadarina I na jego pierwsze na ziemię spojrzenie z nieba Przestańcie choć przez 108 minut dzisiaj sobie folgować. I to na własnym przykładzie I kiedy okrążam po raz kolejny ziemię Nawet gdy chaos w jeszcze większym jest nieładzie Posiadam wiedzę, że nic specjalnego w moim życiu nie zmienię To w momencie przedzierania się przez atmosferę Gdy nie dociera do mnie żadna fala Przenika mnie dziwne kosmiczne rozumienie Którego ani wiara, ani idea nie ogarnia Wracam później na planetę do ludzi pomieszały się języki Z każdym chciałbym się tym podzielić Ale choć ostatecznie nie potrafię z nikim To jednak z miejsca, gdzie spadł pierwszy człowiek w kosmosie z kosmosu Wołam do wszystkich na świecie osób Nie dopuszczajcie do rozprzestrzeniania się wirusów A niech podlejsza natura nie dochodzi do głosu Zakończcie wzajemną wymianę ciosów Nic wam nie przyjdzie z budowy silosów Rakiety trafią precyzyjnie z każdy punkt jeśli moje słowa nie mają dla nas jakiegokolwiek znaczenia To choć przez wzgląd na wspomnienia i Winął go pierwszy na ziemię spojrzenie z nieba Przestańcie choć przez 108 minut sobie dzisiaj folgować i na, na ziemi spojrzenie z nieba Przestańcie oczy przez 108 minut sobie dzisiaj folgować